Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozgodzam się wokół zmęczony tryb życia Który przypomina kratę obraz kicia Praca do praca, fraca, i do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Zobaczysz mi warto, się liczy się jakoś Mora Niezależna audycja internetowa, podnośnik, góral z tej strony, kłaniam się i zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnego odcinka niezależnego podcastu nowojorskiego. Kiedyś odwiedzili mnie znajomi Polacy z Irlandii i byli wielce zdziwieni, co to jest ten podatek od nieruchomości, dlaczego on... Tyle tutaj w Stanach kosztuje, można podatku, samego podatku tylko dlatego, że mamy dom płacić 50, 20 i 30 i więcej tysięcy dolarów rocznie. I dla nich, i dla Was oraz dla wszystkich, którzy być może są w tej chwili zainteresowani kupnem domu w Stanach, jak to zrobić od strony praktycznej, opowie nam o tym nasz gość. Zapraszam. Cześć wszystkim, ja mam na imię Marek, mieszkałem na Brooklynie przez 7 lat i w tym momencie przeprowadziłem się do New Jersey, Mieszkam w New Jersey na stałe. Kupiłem dom tutaj i właśnie a, o tym chcieliśmy rozmawiać. Marek chciał nagrać odcinek, jak wygląda kupienie domu w New Jersey tym razem. Może właśnie ktoś będzie chciał kupić dom kiedyś, może kiedy komuś się przyda moja rada. Z własnego doświadczenia jedynie, co mogę powiedzieć, na co wa warto zwrócić uwagę i, i, i nad, czym, nad czym się zastanowić przy kupnie. Tak, będę mówił prawdę i tylko prawdę z tego, co, to co, co, co, co, co mi się wydaje, że jest ważne. Jersey to jest trochę podrzędne, trochę wiadomo, że jest różnica między Nowym Jorkiem a New Jersey, a przewróciłem się dlatego, że po prostu chodziło mi o cenę, nie było mnie stać na kupno domu w Nowym Jorku. W Nowym Jorku albo w, na Long Island, bo dużo ludzi kupuje na Long Island, ale chodzi znowu o, o, o ja dojazdy, że wiadomo, długo, długo schodzi dojeżdżać stamtąd, to jest, jest dosyć daleko do pracy, a tu, gdzie mieszkam w tym momencie jest bardzo blisko, bo czas dojazdu na Manhattan jest około 20 minut autobusem, gdzie, gdy mieszkałem na Brooklynie, na Bayridge schodziło około godziny albo i czasem dłużej, w zależności od części, gdzie, gdzie pracowałem na Manhattanie, w której części Manhattanu. A także stąd jest dosyć dobry dojazd i tym się głównie kierowałem na początku dojazdem do Manhattan wiadomo, a później to inne rzeczy, później to szkoły, na to, na, na to też patrzyliśmy. I, I następna rzecz, jaką zwracaliśmy uwagę, to podatki. Bo a, tutaj głównym, najbardziej, można powiedzieć, najbardziej a, kosztowną rzeczą, przy, największą opłatą przy, przy domu, jeżeli się go posiada już później po spłacenie pożyczki, to jest podatek. W sumie może zacznę w, ten, w, w inny sposób, jak, jak tu wszystko moja historia się toczyła w Ameryce i, i, i później jak to potoczyło się, że, że zdecydowałem się na kupienie domu. Bo, bo kupienie domu wiąże się tam z różnymi sprawami, z pieniędzmi i, te, i, i pracą taką stałą, typową. Bo wszystko jest wiadomo związane z kosztami. A także przyjechałem tutaj w 2000 roku. A kupiłem dom w 2009, czyli po 9 latach, bo wiadomo, najpierw trzeba się zdecydować, że się będzie mieszkać w tym kraju, uregulować status imigracyjny, bo to jest jedna z podstawowych rzeczy przy kupowaniu domu, bo bez tego się też nie da kupić domu w tym kraju. No można, ale to jest, za, jest trochę skomplikowane. Niektórzy to robią, to jest, ale to moim zdaniem jest to bardzo na waria trochę na wariackich papierach. Ale ludzie to robią i decydują się na to. No właśnie, także niektórzy się nawet decydują na takie, moim zdaniem to jest taki jakby kaskaderski ruch, że kupić dom bez uregulowanego statusu, bo trudno jest, żeby być jego właścicielem do końca, trzeba jakoś tam szukać jakichś wujków, ciotkę i w ogóle, a niektórzy kupują na swoją osobę, ale... Na, jakby na swoją własność, ale to jest bardziej skomplikowane, bo wtedy trzeba zapłacić, wiadomo, całą, ke, całą kwotę od razu, bo nie ma szans dostać jakiejkolwiek pożyczki, ale przy jakimś y, tam y, problemie z prawem imigracyjnym, czy czymś, w razie jakiejś deportacji, bo tak też niektórych, u niektórych ludzi się to kończy i ten dom wtedy zostaje w tym kraju, nie ma co z tym domem zrobić, tam różne problemy wychodzą, ale... Niektórzy to robią i koniec. Ja na to bym się nie, nie posunął, bo no moim zdaniem to jest, nie ma sensu i w ogóle. Także to jak zacząłem, mieszkałem na Brooklynie przez 9 lat i y, o, ożeniłem się, a przyszło na świat nam jedno dziecko, Później drugie było w drodze w momencie już kupowania domu. I, i, i stwierdziłem, że po prostu że chciałem, żeby te dzieci miały trochę więcej miejsca do bawienia się, trochę więcej swobody. Tak samo i, i dla mnie, bo Brooklyn czy, czy po prostu Nowy Jork ma to do siebie, że jest zawsze problem z parkingiem, jak się już ma samochód. Znaczy nie, nie musimy mieć tam samochód, nie jest obowiązkiem mieć samochód na, na w Nowym, Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku mieszkając masę ludzi żyje bez samochodu, można się wszędzie dostać, bo a, mamy metro, mamy autobusy i dosłownie w każdą część Nowego Jorku można się dostać nie mając samochodu. zawsze Nie, nie, nie zawsze to, to może zająć trochę więcej czasu lub mniej, ale można się dostać w każde miejsce Nowego Jorku i to jest bardzo dogodne dla imigrantów, którzy przyjeżdżają z Polski. Nie znają często języka i, i, i gdzieś tam znajdują pracę w innej części, ale po jakimś czasie są w stanie dojechać w każdą część. Także może ja już zacznę, zacznę mówić, jak, jak to się toczyło w moim przypadku, jak zdecydowaliśmy właśnie, że już jest czas na to. I, i wydawało nam się, że to jest najlepszy czas do kupowania, bo wtedy było już po, tak gdyby to było w czasie kryzysu i, i, i ceny się już domów posypały w dół. Bo na przykład 2007 rok, 2008 rok to był taki szczyt tutaj najwyższych cen które sięgały, tak jak to niektórzy mówią, kosmosu, że to twierdzili, że to nie ma sensu już takich pieniędzy płacić za ten dom, który często nadawał się do rozbiórki, bo masę z nich tak się nadawało. Tak samo i mój, który ja kupiłem, też się nadawał do rozbiórki, można powiedzieć. Ale to tak zdecydowałem, bo chodziło mi o to, żeby kupić w miarę w dobrym miejscu dom, w dobrym, to znaczy w, dobrym, w dobrej okolicy, ale, ale za, za niskie pieniądze, żeby po prostu, żeby nie brać wysokiej pożyczki, tak zwanego morgiczu, tutaj jak to wszyscy mówią, tutaj morgicz. I tak właśnie, a i tak się to skończyło. Ale może ca, opowiem całą historię. Od e, początku, jak zaczęliśmy szukać, jak kupiliśmy, i jak remontowaliśmy i jak przeprowadziliśmy się z Brooklynu. No właśnie, to tak jak, to jak tutaj rozmawiamy z Markiem, że może opowiem, że jest o kilka możliwości kupienia domu. Można kupić z ogłoszenia gdzieś z gazety, że jakiś własna, prywatny właściciel sprzedaje. Można kupić, a, a gdzieś tam na ulicy kartka stoi. Ale z reguły to raczej nie jest polecalne, bo najlepiej mieć agenta, tutaj tak zwanego real estate agenta, Kupujący nie, nie płaci nic temu agentowi. Sprzedający płaci agentowi. Czyli kupujący nie wydaje ani jak gdyby, ani dolara tutaj na, na, na, na to, że ma agenta. Czyli ja byłem zdecydowany kupować przez agenta. Akurat tak się złożyło, że moja szwagierka była tym agentem i zdecydowałem się, żeby ona mi trochę pomogła. I to była duza, duża pomoc, bo ona miała wejście na, na strony takie różne internetowe, gdzie normalni, normalni kupujący nie mają możliwości zaglądnięcia, tylko dostają konkretny dom i do, konkretny dom jadą, jadą oglądać. Ja najpierw oglądałem te wszystkie domy sam przez internet i decydowałem, który ja chcę oglądać, a nie który agentka po prostu ona wciśnie, jak to się mówi, albo poleci, żeby oglądać. Ja decydowałem, który, który sam chcę oglądać. No i to nie była taka prosta decyzja, bo oglądałem tych domów może z 50 i złożyłem oferty na kilka. Tak, jak tutaj to się to, się, to wygląda, że najpierw trzeba złożyć ofertę. Ofertę musi sprzedający zatwierdzić. Po zatwierdzeniu oferty można dopiero szukać pożyczki. Jest cena, przypuśćmy, tam jakaś ktoś wy... wywoławcza albo coś w tym rodzaju i zawsze dajemy troszkę niższą cenę, ale nie zawsze się to kończy, bo niektóry dom ma bardzo szybko kilku kupujących i, i ci ludzie czasem przebijają cenę. Ta cena dochodzi dużo więcej do większej ceny niż była wywoławcza. Cena jest czasem kilka, kilkadziesiąt do do do kilkunastu, kilkunastu może, kilk, do kilku do kilkunastu tysięcy można powiedzieć jest przebijana. I w moim przypadku też tak było, bo w New Jersey tutaj jeszcze jest takie prawo, że jeżeli a złożymy tę ofertę i sprzedający zatwierdzi tą ofertę i powierzy się, zgodzi na tę ofertę, ciągle mamy trzy dni sprzedający i kupujący ma trzy dni czasu na zdecydowanie się, czyli to znaczy, że ja mogę zmienić zdanie i powiedzieć, że, że z, ten dom mi nie odpowiada i zmieniam swoje zdanie, wycofuję się z tego kupna. Tak samo i sprzedający może po prostu dostać lepszą ofertę, lepszą cenę i może powiedzieć, że sprzeda, sprzedaje to komuś innemu. I tak się też stało w moim przypadku chyba dwukrotnie albo trzykrotnie nawet, że sprzedający zmienił zdanie i się wycofał z tej umowy sprzedaży i, I musiałem szukać y, czegoś innego. I tak też to się potoczyło, że to było, już trwało dłuższy czas, można powiedzieć jakieś trzy miesiące, czy pół roku. I... No ale w końcu a, znalazłem ten dom, który mi odpowiadał i cena odpowiadała i sprzedający za... za, za... Zatwierdził moją, tą, moją ofertę i po prostu kupiłem dom. Ale przed kupieniem domu, jeszcze jest dużo, dużo większy, różnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Przede wszystkim to a, musimy mieć odłożone trochę pieniędzy. Wiadomo, ileś kiedyś było, że wysta, wysta, wystarczył 1%, albo można było nic nie wpłacać. Zaliczki, żadne, zero zaliczki było w tym momencie, to jest od 10 do 20% wartości domu bo banki, banki zaczęły zmieniać wymogi przy dawaniu pożyczek i jeszcze jest dużo różnych rzeczy, o których musimy pamiętać, jeżeli kiedyś w przyszłości będziemy kupować. Takim podstawowym rzeczy to jest takie coś, jak tutaj mamy historię kredytową. Ta historia kredytowa jest sprawdzana później przy, przy każdej można, wiedzieć, można powiedzieć, każdej, czy jakiejkolwiek transakcji wykonujemy, czy składamy aplikację o, o kredyt kartę, czy tak zwaną kartę kredytową, czy, czy nawet zakładając, e, otwierając nowy rachunek z prądem, czy z telefonem, albo z samochód, jeżeli chcemy pożyczkę na samochód wziąć. Na historię kredytową wpływa dużo różnych rzeczy, na przykład e, Przede wszystkim podstawową rzeczą to są kredytkarty. Trzeba mieć około 5 lat. A dwie kredytkarty, którymi, którymi obracamy, obracamy, których używamy i które spłacamy w terminie, ale również. Sprawdzane są rachunki, czy, czy jesteśmy, mamy płynność, płynność, fina płynność finansową, czy spłacamy wszystko na czas, nie mamy zaległości żadnych w, w prądzie, w telefonie, czy, czy, czy, czy, czy, czy na przykład jeżeli mamy jakąś tam pożyczkę na samochód, jeżeli wzięliśmy jakąś pożyczkę kiedyś na samochód, czy, czy ją spłacamy w, w terminie. Jeżeli już mamy odpowiednią historię, to możemy, to możemy się zgłosić do banku o pożyczkę. Nie wszyscy idą do banku, niektórzy biorą jakiegoś agenta, który są takie tutaj tak zwane mortgage campany, czyli firmy, które szukają pożyczek dla, dla danej osoby i one po prostu pracują z różnymi bankami i tam sprawdzają możliwości i odsetki w danych w różnych bankach, ja osobiście nie korzystałem z takiej firmy, bo z tego, co słyszałem, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale często te osoby naciągają ludzi, bo, bo podają nieprawdziwe wiadomości przy, przy szukaniu tej pożyczki, żeby znaleźć jak najmniejsze odsetki, a później to różnie się kończy. Różnie ludzie wychodzą z, z, tymi, z, tym, z tych spraw. A Także ja, jak powiedziałem, po, po, poszłem wprost do banku i przez dany bank po prostu załatwiłem. To znaczy, to był drugi bank, bo byłem w trzeci, byłem w trzech bankach. Mamy tutaj, byłem w takim tak zwanej polskiej, polsko-słowiańskiej unii kredytowej. A no i właśnie tam potraktowany zostałem nie do, dosyć, y, dosyć taki, wydaje mi się, że nie zły można powiedzieć, albo nieuprzejmy. Znaczy, miałem. Uregulowany status imigracyjny, ale jeszcze nie do końca, bo nie, nie miałem tak tzw. Tak zielonej karty, czyli to znaczy to jest już a, stały rezydent, można powiedzieć stały mieszkaniec, który ma wszelkie prawa. Byłem, a, to znaczy byłem legalnie, miałem pozwolenie na pracę, czyli miałem prawo do pracy, miałem, mogłem wszystko robić i pos poszłem właśnie do tej Polskiej Unii Kredytowej, Unii Kredytowej. I oni powiedzieli, że, że mogą mi dać pożyczkę, ale pożyczkę na zmienny, ruchomy procent. To znaczy, że a z reguły najbardziej popularne to są pożyczki na 30 lat. I taką ja też wziąłem. Oni mi zaproponowali przez pięć pierwszych lat stały procent, a dalej jaki będzie na rynku po prostu. Zmienny procent, tak jak gdyby. Ja na to się nie zgodziłem, bo wiadomo, że Dzisiaj mamy, jest ładnie pięknie, jest niski procent, a za parę lat może różnie być, może różnie się to skończyć i, i możemy nie wyjść na tym po prostu dobrze. I drugim bankiem, jaki, był, jaki to był, był to Citibank I, i, i do tego banku właśnie się zgłosiłem. A, I oni już po prostu trochę inaczej mnie potraktowali. Powiedzieli, że jeżeli jestem tutaj, mam uregulowany status na dzień dzisiejszy, to powiedzieli, że nie ma problemu I, i, i po prostu z nimi zostałem i u nich wziąłem pożyczkę. Nie było to też, wiadomo, wszystko takie ładne, pięknie, bo wszędzie zawsze jakieś problemy z tym też były, bo w którymś momencie a znaleźli, że miałem wpłatę zrobioną na konto moje oszczędnościowe w wysokości 5 tysięcy i to był tam, to był czek imienny, to był chyba, nie pamiętam od kogo to był czek w tym momencie, ale musiałem udowodnić skąd ten czek był, skąd te pieniądze przyszły I, i, i, i że to nie był żadna pożyczka, żadne tam coś, jakieś po prostu, jakiś z nielegalnego źródła te pieniądze, Przyszły. Także na, no, o tym też musimy pamiętać, jeżeli się staramy o pożyczkę, nie możemy robić takich żadnych wpłat na konto, ani, ani, ani cash, ani czeki dużych sum z niewiadomego źródła, bo oni twierdzą, że to mogła być pożyczka od kogoś, na, cza, na, na czas kupna domu, a później, później mogą być. Mo, mo, ktoś po prostu może o, chcieć te pieniądze z powrotem i możemy. Stracić tak zwaną płynność finansową w którymś momencie i przestać spłacać dany dom. Także, a mówiąc jeszcze o pożyczkach, pożyczka jest takim, jak gdyby, największym a, a rzeczą, którą będziemy później płacić przy, przy y, jedną z największych rachunków. Posiadając dom to jest i, i to jest o, o pożyczka, a z reguły spłacając tą pożyczkę spłacamy podwójną sumę, jaką wzięliś, na jaką wzięliśmy pożyczkę, wiadomo, to są te odsetki przez a, pierwsze ilość tam. Przypuśćmy, jeżeli pożyczkę mamy na 30 lat, przy, przy, przypuśćmy, przez pierwsze 10 lat a, jakieś 90% sumy, którą spłacamy, to jest suma, która idzie na odsetki, a 10% to jest konkretna pożyczka, którą wzięliśmy. I z, z biegiem lat ta, ta, ta, te, te cyfry się zmieniają, czyli a, ta, ten procent tej pożyczki, się, tej, tych odsetek się zmniejsza, a, a zwiększa się jak gdyby baza którą tej, tej, tej sumy, z którejśmy wzięli. Także to jest taka trochę ciekawy, ciekawa rzecz, że musimy spłacać podwójną a, sumę, jaką pożyczyliśmy. A, a wiadomo, że na tym właśnie te banki zarabiają i z tego żyją. I tak to wygląda, że... Przypuśćmy w zeszłym roku w tym kraju zostało zabrane a, milion, milion dwieście czy milion trzysta domów. Ja nie znam dokładnych sum, czy przez ostatnie dwa lata, bo nie, nie pamiętam dokładnie sum. Po prostu ludzie nie mieli pieniędzy, stracili pracę, bo wiadomo, że tu było w tym kraju już coś takiego, że a, a dawano ludziom te pożyczki bez żadnych... Y, y, po prostu sprawdzania tych wszystkich rzeczy, czyli ludzie nie mieli, po prostu kupowali za drogie domy, na ich było w ogóle nie stać. Wyliczali im, że ich stać, ale, ale okazało się, że tak nie było, bo przy najmniejszym po potknięciu danej osoby ci, ci ludzie po prostu nie, nie byli w stanie tego spła spłacać i tracili te domy. I może to była jedna z przyczyn, których tutaj właśnie ten cały rynek a... a Posypał się w tym kraju. A w tym momencie, chyba z tego co pamiętam, jest jakieś 200 następnych tysięcy domów, które zabiorą ludziom, i tych ludzi wiadomo, zostaną wysłani na bruk, po prostu stracą miejsce zamieszkania, muszą gdzieś po prostu zacząć szukać jakiegoś mieszkania pod wynajem. No, ale to chyba już mniej więcej chyba wystarczy jeżeli chodzi o pożyczki. Może następną rzeczą jeszcze, jaką może omówi, opo, o jakieś opowiem, to jest, a, jest takich kilka rzeczy właśnie a, a w, tych, w tych rachunkach, których będziemy będziemy płacić po kupieniu domu i które są największe. Pierwszym, to tak jak powiedziałem, to jest pożyczka. Następnym to jest a, a podatek od nieruchomości. Wiadomo, podatek jest wszędzie, go płacimy, jak w Polsce, jak i tutaj, ale tutaj są to bardzo ogromne, są bardzo wysokie sumy, po prostu nawet nie do pomyślenia dla niektórych ludzi, bo w niektórych częściach tutaj Ameryki ludzie płacą po, po 30 i po 20 i, i więcej tysięcy podatku na rok, a to nie jest jedyny, jedyna rzecz, jaką muszą płacić, bo jeszcze oprócz tego jest właśnie ta pożyczka, jest jeszcze ubezpieczenie, znaczy ubezpieczenie jest wszędzie. Ale mając, mając pożyczkę musimy mieć to ubezpieczenie, bo to jest taki wymóg banku, tak samo jak, i, jak i, i jeżeli kupujemy samochód na raty, tak samo musimy mieć to ubezpieczenie. A, i, ale ubezpieczenie to nie jest już taka, wiadomo, straszna rzecz. Najbardziej straszną rzeczą są te podatki, które musimy płacić roku i nigdy one nie maleją, tylko zazwyczaj rosną i tu jest tak pięknie zrobione, że jakikolwiek zrobimy a, uno, cokolwiek zrobimy w domu, jakikolwiek wymienimy, jakąkolwiek rzecz, czy, czy coś dołożymy, czy coś, coś zrobimy, musimy wziąć na to a, tak gdyby pozwolenie, permit tutaj z urzędu a, miasta, i na podstawie tego y, oni później nam podnoszą ten podatek od tej naszej nieruchomości, bo niby podnosimy właśnie wartość tego domu przez to. I tak na przykład a, dom, który ja kupiłem, miałem a, chyba 6 tysięcy podatku. To był taki a, w miarę do przejścia, w miarę znośny jeszcze, bo bo to, jak powiedziałem, są i 20, i 30, i 10, w zależności po prostu od miejsca, w którym mieszkamy. Ale, ale na to musimy a, a też właśnie zwrócić uwagę na podatek, jeżeli szukamy domu. Ale jeżeli mieszkamy blisko miasta, blisko Nowego Jorku w tym przypadku, to te podatki są wysokie, bo musimy płacić za to, że mieszkamy blisko dużego miasta, a, bo wtedy nieruchomości mają większe ceny, są droższe, bo są blisko miasta, bo jest a, y, szybko się dostanie, dostajemy do, do pracy, jeżeli pracujemy w mieście, ogólnie głównie zazwyczaj praca jest tylko w mieście, najbardziej a, dochodowa. Praca można powiedzieć, że jest wszędzie, ale wiadomo, najbardziej dochodowa praca jest y, na Manhattanie. Wracając do podatków, mogę jeszcze właśnie powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, też jeszcze do, do skończyć, że opodatkowana jest tutaj każda rzecz, jakąkolwiek rzecz zrobimy. Jeżeli na przykład pomyślimy o basenie, czy, czy, czy o nowym drywayu, to znaczy podje, nowym podjeździe, czy nowej łazience, to na wszystko musimy brać pozwolenia z miasta na podstawie później tych pozwoleń. Każda rzecz jest opodatkowana, odpowiednią sumę jest wyceniona dana rzecz, ile kosztuje i na podstawie tej podno podnoszą ten nasz podatek. Jeżeli, a również na przykład, jeżeli wracając do basenu, to również przy okazji podnoszą nam ubezpieczenie na dom, bo basen jest jedną z niebezpiecznych rzeczy, czyli w razie ktoś tam może się utopić, czy różne sprawy. Czyli pierwszą rzeczą później przy ubezpieczeniu jest tak samo, jest jedno pierwsze podstawowe pytanie, czy jest basen, czy jest to basen w ziemi, czy, czy wolno wolnostojący. Może jeszcze a ja dokładnie nie znam procentowych a, a podziałów podatku, na co ten dany podatek a jest przeznaczany w danym mieście. Z tego co pamiętam, to jakieś 50-60% tego podatku idzie na, na szkoły, to znaczy to jest na utrzymanie szkół i, i pracowników szkół. Później a następna część to są śmieci. Policja, no i następne tam różne a, naprawa dróg, utrzymanie urzędu miasta, policji i, i, i wszystkich różnych rzeczy w danym mieście. Ale m, można to sobie wyobrazić, jeżeli jest to, w moim przypadku jest to w tym momencie, gdy kupiłem ten dom to było 6 tysięcy, w tym momencie po dwóch latach to już jest 6,5 tysiąca, czyli ten podatek jest dosyć szybko podniesiony, podnoszony. Choć a, mówione jest, że w New Jersey, w stanie New Jersey weszło prawo, że, że maksymalną sumą, jaką może być podniesiony, to jest 2%, no ale to się nie to tylko sprawdza się w przypadku, jeżeli nic nie robimy i nie bierzemy z żadnych pozwoleń na żadne różne zmiany w domu. W moim przypadku ja mniej więcej dużo rzeczy wymieniłem, zmieniłem. I, I to jest, była jedna z przyczyn, że w ciągu dwóch lat mój podatek został podniesiony o 500 dolarów. Także na koniec chyba a, pożyczę wszystkim, a, a y, udanych udanego kupowania, jeżeli ktoś zdecyduje na kupowanie, ale a, polecam a, głębsze przemyślenie każdej rzeczy, każdej decyzji, bo wiadomo, każde, każde kupno wiąże się a, ze stratą, bo nigdy raczej w tym, w, w, przy dzisiejszym rynku jest ciężko cokolwiek zarobić na kupowaniu i sprzedawaniu, bo kiedyś ludzie z tego żyli, po prostu tylko kupowali, delikatne robili tam a naprawy i sprzedawali za dużo większą sumę, w tym momencie raczej e, trudno jest do tego dojść, bo wiadomo, jest dużo jest dużo takich różnych a, wydatków przy kupowaniu. Jeszcze następną sprawą, o której nie powiedziałem, to jest closing, to czyli tak zwane, tak, tak zwane a, a, a podpisanie kontraktu przez wszystkie strony, a, a, przez wszystkie strony sprzedającą kupującą a, na tym tak zwanym closingu, czyli tym kontrakcie, podpisania już tego ostatniego a, oddania y, tego kontraktu. To się wiąże z następną sumą pieniędzy, bo w tym, w tym za to wszystko płacimy my już jako kupujący, a, czyli za adwokata, te wszystkie koszta bankowe. za O, jeszcze następną rzeczą jest adwokat, że adwokata nie musimy mieć, to po prostu zależy od nas, że bierzemy adwokata. Ale polecam wszystkim wziąć adwokata, bo adwokat jest bardzo pomocny przy tym wszystkim, bo on nad wszystkimi tymi rzeczami trzyma rękę. Sprawdza, czy ten, a, ten, ten dom, czyli ten, ta nieruchomość, włącznie z, tym, z tą działką, należy do tej osoby, która ją sprzedaje, czyli nie ma tam żadnych a, a, jakichś tam niedociągnięć, że, że, że po prostu ten dom dany należy do tej osoby czyli nie jest tam podzielony pomiędzy kilka osób, mogą jeszcze na tym domu jakieś pożyczki, jakieś zaległe wisieć, ktoś z czegoś nie spłacił. Jeżeli kupimy ten dom i tego nie, do, nie dopilnujemy, to e, wymóg ten ciąży na nas, spłacania tej pożyczki, po, kimś, po, po, po, po iluś tam latach, nie wiadomo kiedy, bo to już jest nasz teren, i na tym, a dana pożyczka jest na dany teren, czyli to jakby pożyczka hipoteczna, można powiedzieć. Ktoś tam kiedyś ją wziął pod zastaw tego domu. Także polecam wszystkim wziąć a, adwokata, który nad tym wszystkim czuwa. I, i, a, I to by było chyba tyle jeszcze, jeżeli z tego, co, co przychodzi mi w tym momencie do głowy. Jeszcze następną sprawą to jest, te koszta wszystkie bankowe, polecam wszystkim sprawdzić wszystkie koszta, jeżeli się zdecydujemy na dany bank, żeby nam dali wydrukowane na, na kartce papieru wszystkie ich koszta za daną rzecz, bo tam wiąże się z wyceną tej nieruchomości, z daniem nam potwierdzenia, że mamy tą pożyczkę. Za wszystko tutaj płacimy i to są dosyć sume, spore sumy, ale każdy bank ma inne, inne, inne ceny, i możemy na tym tak samo mogą nas a, złapać. I może to być jeden też z kruczków, tutaj a, bankowych. A także na tym w tym momencie chyba skończymy. I, i, i życzę wszystkim powodzenia. I do zobaczenia.